Hej ludzie, witamy w nowym odcinku filmów pod kluczem. Mówi dla was Michał. E, o co tu chodzi? Mianowicie, e, dzierżę w mych dłoniach słownik. W słowniku szukam słowa klucz, które ma pomóc mi w długim gadaniu o filmach. Bo od czegoś trzeba zacząć, prawda? Ja nie mogę sobie pomyśleć. Wow, e, pogadam sobie o... Nie, wymyślę nóż i będę gadać o nożach. Nie, to nie działa, muszę najpierw znaleźć słowo nóż. Bo bez tego nie byłoby show, prawda? Dobra, dobrze. Do roboty. Ehm, szukam na ślepo słowa... Hmm, świat. O Jezus Maria. Co to jest świat? Ehm, kula ziemska. Ziemia jako planeta, na której żyją ludzie. Podróż dookoła świata. Cztery strony świata. Na świecie toczy się wiele wojen. Hmm... Jakie są filmy, które dzieją się na świecie? Kurde, ciężki wybór. Filmy na świecie. Nie wiem. Nie, nie znam filmów, które dzieją się na świecie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to nawet nie jest film, ale serial. Świat według bandych. Ten komediowy serial. Z takim takim ojcem przygłupem i tego typu rzeczy. Widziałam parę odcinków, czasami zabawne, czasami aż głupie, że zabawne, a czasami po prostu wow, kto mógł zatwierdzić tego typu pisanie dialogów czy coś w tym stylu. No ale co ja tam wiem, chyba jest kilka takich seriali, które zresztą się od świat według czegoś tam. Jest świat według Kiepskich, jest świat według Ludwiczka, który lecia na Fox Kids. Tam to była, kurde, kopalnia kul kultowych tekstów. Kiedy byłem na wojnie. Chyba każdy to zna. Tak, ale seriale to nie jest to samo co film. Chociaż w Ameryce yy, traktuje się już obie rzeczy na równi w sumie. Bo Teraz e, ludzie na bardzo, szczególnie w internecie uwielbiają cytować seriale typu na przykład um, Jak poznałam Waszą Matkę, albo Big Bang Theory. Sporo jest fanów serialu Glee. Teraz jest wielki szal, na przykład na serial um, The Walking Dead. Nie wiem, czy ma polski tytuł, bo jeśli już to pewnie coś w stylu, nie wiem, Żywe Trupy czy coś w tym stylu. E, sam za bardzo nie lubię oglądać serialu. znaczy nie lubię. Jak już zaczęli oglądać jakiś serial, to jasne, że będę chciał zobaczyć więcej odcinków i te sprawy, ale zazwyczaj mi się nie chce po prostu oglądać. Jak pomyślę, że mam stracić 5 godzin na oglądanie serialu, to tak aż... Nie żebym miał tyle do roboty, albo coś w tym tyle, ale po prostu sama myśl, że żeby naprawdę cieszyć się, że oglądam coś, to muszę na to spędzić 7 godzin na przykład... A kiedy po obierze pojedynczy odcinek jakiegoś serialu, no to mam typowe myślenie, czyli kurde, co będzie dalej, już nie mogę się doczekać. Także jak już bym oglądał serial, to oczywiście no, kilka odcinków jednocześnie. Taką miałam fazę na przykład z serialem właśnie wcześniej wspomnianym, jak poznałam Waszą matkę. Chyba jeden z, z najzabawniejszych seriali, jaki miałam okazję zobaczyć, świetna obsada, jest tam Jason Siegel, który jest może, nie wiem, czy widzieliście z nim jakiś film, ale on chyba jest najbardziej znany z. E, Chłopaki też płaczą. Wiem, głupi tytuł, a oryginalny tytuł to e, Forgetting Sarah Marshall. Grał jeszcze w na przykład Stary Kocham Cię. Znaczy w Polsce chyba nie jest aż tak znany jak w Ameryce, przynajmniej bo w Ameryce no, to już jest kimś, jako że chociażby właśnie z tego serialu, jak poznałem Waszą matkę. E, Neil Patrick Harris. On to już ma naprawdę rzesze fanów, on jest obarczony właśnie kultem. Po prostu taka postać, no. Co jest zabawne, e, prywatnie Neil Patrick, Patrick Harris jest homoseksualistą, a w serialu gra takiego największego kasanowe flirciarza na świecie i, i zawsze mu się udaje. To, to jest w ogóle zabawny fakt. I co ciekawe, chyba z całego, całej obsady serialu, e, Chyba jest ich łącznie piątka tych wszystkich aktorów. Najmniej znanym jest główny aktor. On się nazywał. E, jezu, taki, wiem, że bohater nazywał się Ted, ale jak się nazywał aktor? Josh Radnor chyba tak się nazywa główny aktor. E, wiem, że nakręcił film i chyba w nim zagrał. Nazywał się Happy, thank you, more please. Nie miałem okazji go obejrzeć, ale chyba też niewiele ludzi go widziało w ogóle. Tak poza tym. Także jest na mnie popularny. E, aktorka na przykład y, Alison. Ojej, jak ona się nazywa? Ha... Kule, nie chcę przekrecić, ale fajna aktorka, zabawna. Wcześniej gra w wielu. chyba w pierwszych trzech częściach American Pie, na przykład i w ogóle chyba w komediach romantycznych. Kurę, jak Alison. Się... Jakoś tak się nazywał. Haningham, Loningham, coś takiego. Na pewno nie Lochman. Um... No, Jason z jego wcześniej wspomniany jest Neil Patrick Harris, który grał też w filmach z serii Harold i Kumar, którzy pewnie nie mają tak przetłumaczonego tytułu, tylko to, że pierwsza część Harold and Kumar Go to White Castle miała tytuł chyba o dwóch takich, co poszli w miasto. Taka właśnie komedia o dwóch kolesiach, którzy mają jakieś tam przygody. Teraz wychodzi nowy film w Ameryce o tych dwóch kolesiach yy, ze świętami w tle i też gra tam Neil Patrick Harris właśnie jest jeszcze jedna aktorka, która nazywa się chyba Kobi Smulders, coś takiego. O niej nie mogę powiedzieć za bardzo, bo też nie wiem, czy może nie jest też tak znana, jak pozostali aktorzy z tego serialu, ale niedawno, niedługo pojawi się w nowym filmie, czyli The Avengers, który może stać się jakąś wielką przepustką. Nie gra jakiejś takiej kluczowej postaci, ale kto wie? Na przykład taki Tomasz Karolak. To co, on chyba miał jakąś taką krótką rolę w Tylko Mnie Kocha, a teraz proszę. Jest wszędzie, tak jak Boris Schitts. Także e, seriale. E, swojego czasu bardzo lubiłem też Lost Zagubionych. E, I sobie też dałem z nimi spokój chyba po drugim sezonie, coś takiego. Ja się szybko poddaję jeśli chodzi o seriale, bo nie lubię... Jeśli jest jakiś serial i powiedzmy obierze dwa sezony, to zazwyczaj mi się nie chce dalej oglądać, albo już po prostu nie jestem zainteresowany, bo chcę, żeby wszystko było wyjaśnione jak najlepiej. Dlatego na przykład byłem zainteresowany miniserialem Pacific, wyprodukowanym przez Toma Hanksa i Stevena Spielberga, bo miał mieć z góry 10 odcinków, no i czekałem cały czas na kolejny odcinek tego serialu. Jest takim dobry... przepraszam, miniserialu. Jest całkiem dobry... Chociaż szczerze powiem, że naprawdę takie mocne odcinki to były chyba trzy, a może cztery. A pozostałe to już takie może być. No. Produkcja filmowa, telewizja to dwie zupełnie inne rzeczy. Można to gołym okiem dostrzec, jakie jest tempo, aktorstwo, właśnie walory artystyczne, coś w tym stylu. A teraz na przykład, no... Chyba najbardziej zachwalanym serialem jest teraz Breaking Bad. Nie wiem, czy jest polski tytuł tego. I może jeszcze Mad Men. Wiem, że Igor oglądał Breaking Bad i był bardzo... Nie wiem, czy był zachwycony, ale na pewno mu się bardzo podobał i polecał mi. Może kiedyś obejrzę, może nie, ale jak już mówiłem wcześniej... Naprawdę musiałbym chcieć obejrzeć serial, a tak to... Nie wiem, po prostu sam fakt, że żeby coś obejrzeć do końca muszę właśnie poświęcić może nawet dwa dni z rzędu to jest dla mnie sorry, po prostu mi się nie chce e, co poza tym bo coś jeszcze miałem do powiedzenia co jest dla mnie największą zagadką e, jeśli chodzi o seriale i filmy, to że ludzie mogą obejrzeć właśnie powiedzmy, załóżmy, że serial ma e, 20 odcinków, przed jeden sezon Albo 15, żeby było sprawiedliwie. Serial ma 15 odcinków. Każdy trwa załóżmy 40 minut. Ludzie mogą spokojnie poświęcić dzień, żeby obejrzeć taki cały serial. Nawet dwa właściwie. Ehm, a na przykład, nie no właściwie jeden, jeśli, ser, jeśli jeden odcinek trwa 40 minut. Dobra, jeden dzień. Wystarczy, żeby obejrzeć, powiedzmy, tak jeden sezon serialu. A nie mogą zdzierżyć 3-godzinnego filmu. To jest dla mnie zagadka. Jak to się dzieje? Czemu seriale bardziej przykuwały naszą uwagę niż filmy? Może to jest to, że... Z drugiej strony to jest właśnie dziwne, bo seriale właśnie ma cały czas, żeby właśnie pokazać różne szczegóły z życia głównych bohaterów, właśnie pokazać kolejne wątki, a w filmie właściwie wszystko powinno być rachciachciach i koniec. A serial może sobie pozwolić na tyle, co książka na przykład, bo książka to wiadomo, że tam może być wszystko. A wiadomo, że i tak tego nie przełożę na film, bo film musi trwać maksymalnie 3 godziny, nie więcej. Zdarzają się wyjątki, ale kto ogląda takie filmy? A seriale to są mogą trwać ile chcą, a ludzie i tak będą mogą oglądać je z rzędu. Na jakich zasadach to się dzieje? Nie ma pać, to jest dla mnie zagadka galaktyki po prostu. Czemu możemy obejrzeć spokojnie 15 godzin, Serialu o cały czas tych samych bohaterach, jakieś tam może nowe wątki, ewentualnie, a nie możemy zdzierżyć przez 3 godziny. Nie wiem, patrzenia na Toma Cruza, na przykład, czemu tak się dzieje? No, cholera wie. Ech, coś poza tym. Także jeśli ja miałbym osobiście polecić jakiś serial to na pewno mogę polecić przynajmniej pierwszy sezon Walking Dead, drugiego jeszcze nie miałem okazji obejrzeć, chociaż wiem, że już chyba wyszedł drugi, może teraz kiedy to wypuszcza, to trzeci odcinek już wyjdzie. Także to jest fajny serial, eee, jak poznawasz waszą matkę, komediowy, też bardzo śmieszny i wany i naprawdę mądry, bo to jest film taki o właśnie o relacjach międzyludzkich, o tym, jak ludzie się zakochują, jak się nie zakochują i tego typu rzeczy. I to jest kurde, naprawdę mądry serial, chociaż jest komediowy i to jest na swój sposób też sitcom właśnie, bo śmiech jest dogrywany, ale i tak czy siak jest... Wszyscy mówią, że jest bardzo zabawny, także nie zraźnie się tym, że to jest sitcom, bo naprawdę jest warty obejrzenia. A czy wcześniej jakie seriale oglądałem? Teraz sobie nie mogę przypomnieć. No ale na pewno te dwa. No, warto naprawdę obejrzeć. I założę się, że Igor też powie obejrzyjcie Breaking Bad bo teraz jest jednym z najbardziej obgadywanych właśnie seriali. Także to by było na tyle. Na tyle prawie, że nieco filmach, sporo serialach. Co tam? Raz możemy wyjątek zrobić. Także szukamy nowego słowa. Zamiast światu filmowego powiedzieliśmy o świecie serialowym. Zdarza się najlepszym. Miscusi. Drugie słowo. O Jezu, co to jest? Socjaldemokracja. Ogół partii reprezentujących prawicowy reformistyczny nurt w ruchu robotniczym przed 1919 roku. Ogół partii socjalistycznych. Rządy socjaldemokracji. O, polityka. Bardzo ciekawe. Zazwyczaj takie filmy omijam szerokim łukiem. Polityczne. Najzwyczajniej się ich nie kumam. Zdarza się, dlatego nie mogę być krytykiem filmowym, ponieważ ani trochę nie interesuje, nie interesuje się polityką. Nie mogę zostać krytykiem filmowym zawodowo. Chociaż nawet nie wiem, czy chciałbym, bo krytyce to jest jeden z tych takich najbardziej chyba znienawidzonych zawodów zaraz po kanarach autobusowych. Bo zazwyczaj jest tak, że jak krytycy ocenią jakiś film, to przed publiczność ma zupełnie inne zdanie na ich temat. Przykładem jest chyba co drugi film, który wychodzi, ja wiem, może z Czech czy tam Słowacji. Oni dadzą im Krytycy dadzą im 5-6 gwiazdek, a ludzie powiedzą, nie, chujowy, sorry. Uh, poza tym nie lubię słowa krytyk. Gdyby ktoś nazwał mnie krytykiem, ja bym się wkurzył, bo ja nie lubię słowa krytyk. Kiedy słyszę słowo krytyk, wyobrażam sobie kolesia, który cały dzień spędza siedząc w szlafroku, z fajką na i w okularach, zajada budyń i pisze recenzję. Wymyśla jakieś nowe słowa, żeby pokazać, jaki to on jest inteligentny i potem nikt go nie rozumie. Krytyk to jest taki koleś, który uwielbia tylko filmy Feliniego, Almodovara i Kurosawy, a wszystkie holudzkie produkcje to jest wielkie szambo. Jak słyszę o krytyk, to aż... Ugh, to jest jedno z moich najmniej lubianych słów. A, socjaldemokracja. No. Nie wiem, czy to jest jakiś film o socjaldemokracji, Zazwyczaj, kiedy słyszę słowo partia, w części, kiedy czytam fabułę filmu, powiedzmy, z tyłu pudełka na DVD i widzę słowo partia, polityk, prezydent, premier, rząd, to od razu mówi, nie, nie obchodzi. Dlatego na przykład ignoruję filmy Wajdy, bo zazwyczaj właśnie są takie polityczne. Ten człowiek z żelaza, z marmuru, e, wszystkie jakieś on tam określił popiół i diament chyba próbowałem raz obejrzeć popiół diament i nie wiem czy po prostu nie zaciekawiło mnie to całe tło tej fabuły czy po prostu nie mogę już zdzierżyć czarno-białego filmu i tych zadrapań na taśmie ale nie obejrzałem całego wieszajcie na mnie psy, jestem gotowy nie chcę mi się kochać filmów Wajdy obejrzałem ten katyń cały i nie wiem nie chodzi o to, że fabuła była ale po prostu no, ile można patrzeć na te same mordy aktorów. Kurde, Małaszyński, Żmijewski, o Andrzeju Chyrze tego słowa nie powiem, bo to jest jeden z moich ulubionych. Danuta Stęka, ci wszyscy tacy tefa nowe gwiazdy. Ugh. Kurde, ja nie wiem. No i w no, nie, nic nie, nie wyniosłem z tego filmowego. Nie poruszył mnie. To ostatnie 10 minut... Pff, ja wiem, nie, nie, nie zobaczyłem nic nowego. Ja wiem, że powinienem się przejść, bo o kurde, to było, to się, to się zdarzyło naprawdę. Ci, ci, ci Rosjanie to byli tacy chuje na patykach i zastrzelili Małaszyńskiego. Powinienem płakać, jak Bóg, ale... Nie, sorry, to nie jest prawdziwy żołnierz, to jest Małaszyński, który nie umie grać. Zabili go, fajnie, nie lubię go. Także się nie przejałem za bardzo filmem. Katyń. Eee... Teraz ten... Jezu, zapomniałem. Wajda planuje nakręcić filmowałem się z Robertem Więckiewiczem, ale chyba w stanie do szpitala trafił, bo zasłabł gdzieś. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Może jakimś cudem obejrzę, bo lubię Więckiewicza yy, i może wyjdzie z tego ciekawa biografia, chociaż znając życie... Te wszystkie polskie produkcje, to one wszystkie wyglądają tak samo. Jeśli zobaczycie film w kinie polski i później obejrzycie go trzy miesiące później w telewizji, to właściwie odgór nie ma różnicy. Wciąż pozostaje to nijakie po prostu, bo nie, ja nie wiem. Chociaż mamy świetnych polskich operatorów, takich jak Janusz Kamiński, Sławomir Idziak... A jeszcze miałem takiego innego w głowie zapomniałem teraz. Może Paweł Edelman też na przykład. A kurde, weźmiecie tych takich do polskich produkcji i możecie powiedzieć sobie, kurde, to się niczym nie różni wizualnie od, nie wiem, 39,5, jeśli chodzi o poziom zdjęć. A tak to przyjdzie taki Ridley Scott powie Szławek, chcę, żebyś filmował dla mnie helikoptery. Słowiak powie OK i będzie nominowany do Oscara. Tak się dzisiaj dzieje. Przyjdzie Steven Spielberg do Kamińskiego i powie Janusz, ja chcę, żebyś ty nakręcił dla mnie Toma Hanksa, który się szla po lotnisku. Janusz powie OK. I znowu ludzie powiedzą Film naprawdę jest zaskakujący wizualnie, jak na taką tematykę. Amerykanie mają wizualne oko. Tak jak to zabrzeń. Polacy nie, niestety. Chociaż, szczerze powiem, że ostatnio był. Zaczął się wyjątek. Właśnie na dwa. Był film Essential Killing, nakręcony przez Jerzego Skolimowskiego w roli głównej. O Jezu, jak się ten koleś. Wiem, że nazwisko ma Dzialo, ale jak, jak ma na imię? Roberts? Teraz, teraz nie, ale zagraniczny aktor, może sobie zaraz przypomnę. Chyba Vincent albo coś takiego. Nie wiem. W każdym razie był to film o koleśu z bodajże w Iraku, albo o którymś z tych takich krajów. No, no tam, gdzie ludzie chodzą po piasku. I na wschodzie, chyba chciałem powiedzieć, tak, na wschodzie. Zapali go Amerykańce. a może Polacy to byli nawet? Wiem, wiem że później byli w Polsce, ale chyba zapali go Amerykańce. Coś się stało, że ten koleś uciekł i szła się po polskich lasach, żeby uciec od nich. Nie wiadomo, co on zrobił, nie wiadomo, czemu coś robi, ale ucieka w każdym razie. I to był ciekawy film. Wizualnie był też ciekawy. Chociaż jeśli się przyczepić, to może nie aż tak, jak na przykład, ja wiem, zabójstwo Jesse'ego Jamesa, ale i tak było parę takich kadrów, które chyba nie uciekną mi tylko z głowy. I w ogóle sama konstrukcja, mimo że prawie tam w ogóle nie ma dialogów, to, co się dzieje, jest nawet ciekawe i jesteśmy cały czas właśnie ciekaw. Kim jest ten główny koleś? Czemu on ucieka? Czemu on może zabić wszystkich w mieniu oka? i O co, o co chodzi w ogóle? I był ciekawie zrobiony. Wizualnie też fajnie się prezentował film, który właściwie z własnej woli bym chyba nigdy w życiu nie obejrzał, ale tak się zdarzyło, że obejrzałem tak czy siak. E, razem z moją grupą w, ze szkoły policjalnej poszliśmy na film pod tytułem DAS z Andrzejem Hyrą. E, i to był intrygujący bardzo film. Wizualnie też się dobrze prezentował. Miał ładną paletę barw i w ogóle był bardzo intrygujący. O czym jest fi film? Jest o... Film skupia się na trzech postaciach. Główną jakby postacią na swój sposób, chociaż nie mało jest jej na ekranie jest jakiś jak on się nazywał? Artur Frank? Albo Adam Frank? Miał nazwisko Frank na pewno. I on był, jakiego, on był jakimś tam cudotwórcą żydowskim. E, był też inny koleż, grany przez Andrzeja Chyre, który wcześniej właśnie był u boku tego całego cudotwórcy. Ale coś się stało, że w końcu przestał z nim przebywać i od tej pory jego życie zeszło na psy. E, on pisze skargę, do jakichś tam ważnych osobistości, bo żeby miał pieniądze, żeby mógł właśnie opłacić tam różnych ludzi i te sprawy. Skarga trafia do trzeciej ważnej postaci. Niestety nie pamiętam jej imienia, ale to był jeden z tych ludzi, którzy byli takich, no właśnie, ważnych osobistości, takich politycznych. Możecie mnie zabić, że ja tak naprawdę się nie znam na tych wyższych szczeblach, ale był na pewno ważną osobistością. I właśnie próbuję rozwiązać całą zagadkę. Kim jest ten cały Mam nadzieję, że to się nazywa Artur Frank i właśnie co się stało, czemu to koleś chce od niego pieniądze i jest to w ogóle zgadka, o, o co chodzi z tym kolesiem. Bo ten trzeci koleś, którego nie pamiętam, nazwiska ani aktora, ani postaci, on otrzymuje skargę, żeby złapać tego całego cudotwórcę, ale z drugiej strony e, ma chorą żonę i ma możliwość, że ten cudotwórca wyleczy ją, ale właśnie tak się kłóci ze sobą, czy ma go pojmać i tyle, czy dać mu wyzdrowić jego żonę i tego typu rzeczy. I czemu film jest intrygujący? Do końca nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Są czasami takie niewyjaśnione wątki nawet. Ale byłem cały czas ciekawy właśnie, jak się ta akcja rozwija. Myślę, że wszystko właśnie wizualnie się dobrze prezentowało. Andrzej Hyra też jak zwykle bardzo dobrze się spisał. To jest chyba jedyny aktor, o którego mam autograf, szczerze mówiąc. Nie, właśnie nie, nie chyba, na pewno jeden, bo innych nie pytałem. I nie miałem też okazji. Także jak na polskie filmy, to mogę polecić naprawdę, bo ciekawie się oglądało, chociaż to naprawdę nie jest film dla wszystkich. Czasami może być aż irytujące ta cała zagadka tego wszystkiego, co się dzieje, czy to wszystko ma sens i co z tego wyjdzie. Ale powiem szczerze, że zobaczyć warto, bo to było coś wyjątkowego. No i krótko tylko wspomnę, że mogę śmiało polecić salę samobójców. Bo myślę, że to było coś rzeczywiście nowego, jak na polski film. Świetne aktorstwo, dialogi. I był prawdziwy, szczerze mówiąc. Naprawdę odczułem trochę siebie w tej całej historii. Może nie aż tak bardzo, ale... Wiedziałem, że to są rzeczy, które mnie też dotyczą, ta cała problematyka młodzieży i te sprawy, także to też warto zobaczyć na pewno. Okej. Okay. Nic nowego nie wymyślę a propos tematyki świata i socjaldemokracji, także pożegnam się z Wami. Wybaczcie, się ten odcinek jest za krótki, ale dzisiaj moja mózgownica nie jest w stanie nic wymyśleć a propos takich dużych słów. Zdarza się najlepszym, także Mimo to mam nadzieję, że ciekawie się Was słuchało mnie i że polubicie ten odcinek i będziecie mówić po to: hej kurde, oprzej tego kolesia, który robi recenzję filmów bo mu się podoba mam nadzieję, że tak powiecie, dokładnie w ten sam sposób także mówił dla Was Michał, to był któryś tam odcinek filmów pod kluczem i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które kiedyś zostaną nagrane i wypuszczone w sieć. także cześć ludzie